Mas masz cię na. Dużo kocham, a wiesz że cię zna. Czy Lubi mówić, chẳng na nie, nie, nie co na pewno denerwuje cię, lęczy cię na. Takaj ruszy Kiedy mówi nie, myślę tak, o kiedy to mnie mówi tak, pamiętać muszę o tym, że długo znam ją, kiedy mówi tak, myślę nie. O nie, o nie. Cześć. Tu Janek, słuchacie audycji Tłusty Druk w Radio Pirat. Zaczęliśmy od utworu, gdy ona mówi tak, myślę, nie, grupy Truba Duży. się, dlaczego? 5 kwietnia odszedł z tego świata Krzysztof Krawczyk, tytan i legenda polskich estrad, muzyk, którego mm, nagrań nie miałem okazji tutaj y, dotąd prezentować, bo trochę muzyk nie z mojej bajki. Ale kiedy myślę... O świętej pamięci Krzysztofie Krawczyku to yy, widzę kilka aspektów tej osoby, tej kariery jego drogi twórczej. Zaczynał w trubadurach i ja tych wczesnych Trubadurów bardzo lubię. Yy, to nagranie, którego posłuchaliśmy, pochodzi z bardzo wczesnych garażowych lat tego grającego od 1964 roku zespołu, później była płyta krajobrazy były lepsze i gorsze momenty. Do pewnego stopnia ten zespół był bardzo fajny, bo najpierw jakoś odnosił się do tego, co się działo na Wyspach Merseibitu, potem próbował grać po swojemu rok psychodeliczny, no a potem został takim estradowym zespołem. No i sam Krzysztof Krawczyk, jak rozstał się z zespołem, wyjechał do Stanów, potem wrócił, miał lepsze i gorsze momenty w karierze, późne lata to już poszukiwanie jakiejś nowej formuły, bardziej udanej, kiedy wrócił najpierw z Bregowiczem, potem w różnych duetach, w różnych innych nagraniach. No ale należy go docenić. Przede wszystkim też należy oddać mu sprawiedliwość, że po rozmaitych doświadczeniach życiowych był człowiekiem pogodnym, w taki pozytywny sposób ciepły, religijnym, Nie wiem, czy można powiedzieć, że ktoś jest w sposób ciepły religijny, ale myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Nie napastliwym, a raczej pokazującym swoją religijność z tej najlepszej strony. Szczególnie przypadł mi do gustu, kiedy wystąpił gościnnie w przedstawieniu Made in Poland w reżyserii Przemysława Wojcieżka w Teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Tam zresztą jest jednym z głównych, może nie z głównych bohaterów, ale jest taką istotną postacią, trochę memem, trochę tekstem kultury, który się pojawia w, w wydarzeniach scenicznych i na sam koniec ogromna projekcja, ogromna twarz Krzysztofa Krawczyka została przez rzutnik no, wytransmitowana na jeden z bloków i Krawczyk w taki właśnie serdeczny sposób zwraca się do publiczności trochę jak taki dobry wuj albo dobry duch nas wszystkich Polaków, którzy bywamy przaśni, kłótliwi, ale myślę, że koniec końców zawsze jesteśmy w porządku. Dzisiejsza audycja będzie się różnić od tych poprzednich. Będą pewne zmiany, o których opowiem po przerwie. A przerwę zapełni nam grupa Excel i utwór If It Raines z ich debiutanckiej epki z 1979 Another rainy day And if it rains Let it rain in winter And if it rains Let the sunshine through. And if it rains Let it rain in winter Don't let it rain on you Don't let it rain on you And shine through. And if it rains, let it rain in winter. o zmianach. Pierwsza zasadnicza zmiana polega na tym, że rozwijamy naszą działalność, wchodzimy w kolejne medium, jeśli dobrze pójdzie, to już od najbliższej soboty, czyli 10 kwietnia, będziemy spotykać się z Wami nie tylko w Substaku, w społecznościówkach, to znaczy w Facebooku i na Insta, ale też pojawimy się w kanale Reset Obywatelski. I tam tłusty dróg będzie naprawdę tłusty, bo będziemy nadawać z naszej stacji matki z spółdzielni Ogniwo, skąd transmisje będą zawierały nie tylko nasze pogadanki o książkach, ale też miejmy nadzieję rozmowy z autorami, autorkami, tłumaczami, i tłumaczkami literatury z osobami związanymi z wydawnictwami, z rynkiem książki, ale też z bibliotekami, co jest szczególnie ważnym dla mnie odcinkiem, powiedzielibyśmy w czasach słusznie minionych, odcinkiem walki o kulturę, propagowania literatury. Już w tę sobotę, jeśli dobrze pójdzie, będziemy to ogłaszać wszędzie, na Facebooku i na naszej stronie. Tłusty Druk o 18.00 zabierze Was w podróż z książkami, tym razem w formacie wideo. No skoro dokładamy sobie kolejną rzecz do roboty, zamiast zwolnić, tak jak cały świat w tym dziwnym czasie zwalnia, tylko przyspieszamy, no to pojawiło się pytanie, co z moimi występami tutaj. Ja bardzo polubiłem ten format, kiedy mogę puszczać piosenki, to wszystkie, jakie znajdę i żal mi byłoby odchodzić, więc pomyślałem, że zmienię formułę. Zamiast silić się akurat tutaj na jakieś pogadanki, streszczać to, co w czasopismach, w książkach, opowiadać o tych książkach z osobistej perspektywy, Będę tutaj mniej gadał, a więcej puszczał muzyki, co jakiś czas wykrzyknę tłusty dróg, co jakiś czas wspomnę co nowego na stronie, no ale piosenek będzie więcej, a mniej mojej czasami sensownej, czasami bardziej czczej gadaniny. No i po trzecie, oprócz tego, że piszemy i gadamy, to ja jeszcze od czasu do czasu wygłupiam się w ogniwie, pokazując, co wjeżdża na naszą tłustą półkę patronacką, gdzie są te książki, które szczególnie polecamy waszej uwadze i uważamy za najbardziej cenne z tego, co ostatnio trafiło do naszej krytycznej obróbki. No więc będę to robił częściej i mam nadzieję, że koleżanki i koledzy też. To wszystko zmierza do tego, że chcemy stać się nie tylko redakcją, ale takim DIY-owym, tworzonym zgodnie z duchem do-it-yourself, małym imperium medialnym. Mamy imperialne plany, więc być może ta cała robota w końcu przyniesie taki, taki skutek, który sprawi, że będziemy mieli z wami więcej kontaktu na różnych platformach, za pomocą różnych środków. To nie wszystko, co planujemy na te najbliższe tygodnie i miesiące. Mamy więcej planów i niespodzianek, no ale o niespodziankach nie mogę teraz opowiedzieć. Żeby puścić coś, co nam te plany jakoś okrasi i wprowadzi w nastrój, posłużę się utworem grupy In The Gym z okolic 78 roku z singla Playing the Fool głupców nie mamy zamiaru y, udawać nie będziemy rżnąć głupa mam nadzieję ale y, tutaj nie tytuł y, wydawnictwa jest istotny a tytuł piosenki Don't go slow Slam! to jedziemy z koksem. Tak jak mówiłem, mniej będę gadał, więcej puszczał muzyki. Książki będą się tutaj pojawiać rzadziej, jeśli już więcej będzie książek muzycznych albo takich krótkich newsów. Żeby stało się zadość tej nowej zasadzie, to wspomnę, co u nas na stronie. A tam... Cała ofensywa tekstów, bo my oprócz tego, że wchodzimy w nowe medium, przypomnę kanał Reset Obywatelski w serwisie YouTube, co sobotę o 18.00, Straight Outa Ogniwo. To na dodatek publikujemy całą masę recenzji. W ostatnim czasie napisali dla nas m.in. Magdalena Kargul, która wzięła na tapet książkę amerykańskie lato, depesze z ulic Chicago. Nie czytałem, ale dotyczy rzecz afroamerykańskiej kultury. Jest to reportaż z wydawnictwa Czarne. Zbieram i pilnie śledzę wszystkie książki, które dotyczą subkultur, kontrkultury, tych kultur różnych, mniejszościowych, więc zachęcony recenzją pewnie sięgnę. Mateusz Zemla napisał o amerykańskiej chorobie Timothy'ego Snydera. Polecam to krótkie omówienie, a jeszcze bardziej samą książkę z wydawnictwa, z wydawnictwa Znak. No a mówiący do was te słowa popełnił krótką notę o książce Tomasza Piątka, Rydzyk i Przyjaciele, pierwszy tom, Kręte Ścieżki, wydawnictwo Arbitror, jak ostatnio wszystkie rzeczy od Piątka. Znów książka nieliteracka, ale faktograficzna, dokumentalna, pozwalająca zmierzyć się z ciekawymi informacjami, które spoczywają w IPN-owskich archiwach. O tej książce napisałem krótko, ale będę o niej jeszcze wspominał przy różnych okazjach, bo rzecz jest warta prześledzenia. W najbliższym czasie także Magdalena Kargul i nota o matce wszystkich pytań Rebeki Solnit oraz Aleksandra Byrska wzięła się za książkę Szalone, Złe i Smutne, kobiety i psychiatrzy. Ostatnio było bardzo dużo u nas literatury faktu. My zaczynaliśmy zajmując się prozą, dlatego że uważamy, że proza artystyczna to jest ta część życia literackiego, która wymaga szczególnej naszej uwagi. Poezja zresztą też. Ale był wysyp książek no, z rejestru literatury faktu, reportaży, książek historycznych, więc musieliśmy się trochę odrobić. Staramy się trzymać te proporcje na tyle precyzyjnie, żeby żadnej wartościowej książki nie, nie przepuścić. Żeby wszystko, co najważniejsze i najciekawsze tak czy inaczej do Was trafiło. No i są też dwie frakcje. Jest frakcja zajmująca się bardziej prozą to mój znakomity kolega Paweł Jasnowski, Między innymi on, a my z częścią koleżanek i kolegów wrzucamy dużo tych książek non-fiction. Pytanie, czy w ogóle warto, jeśli coś nie jest artystyczne na poziomie kreacji wydarzeń, konstrukcji języka, kreowania przestrzeni bohaterów. Moim zdaniem tak, dlatego że w czasach uwiądu prasy, uwiądu takich gatunków jak y, y, publicystyka, jak reportaż prasowy, jak y, obszerny, dobrze osadzony w faktografii artykuł, to właśnie książki tłumaczą nam świat i przybliżają te zjawiska, które są dla nas y, y, warte poznania, cenne i przynoszą to, co W mediach nie zawsze się mieści. Tłumaczą świat, ale nie tak jak mężczyźni z tytułu innej słynnej książki Rebeki Solnit, nie tak jak mężczyźni kobietom, ale jak dziennikarze robiący swoją dobrą robotę. Ja tu się staram krótkie newsy wrzucać, a tutaj czas leci. Sprawdzajcie nowe teksty pod adresem tłustysubstag.com lub wpisując tłusty druk w Google. A teraz posłuchamy grupy Manual Scan i utworu krótkiego Plan of Action z ich płyty z 1986 roku. Okazał się 188, a pierwszy w tym roku numer czasopisma Zdanie to pismo wydawane przez krakowskie stowarzyszenie Kuźnica skupiające krakowską inteligencję o lewicowych poglądach, głównie ze starszego pokolenia, ale to też się zmienia na rzecz coraz młodszych roczników, co mnie niezwykle cieszy. W tym numerze przede wszystkim raport z badań nad strajkiem kobiet i działania, i blok tekstów o strajku kobiet, raport autorstwa Katarzyny Jaśko, Joanny Grzymały-Moszczyńskiej, Marty Maj, Joanny pyrko pacyny Marty Szastok i Michaliny Tańskiej. I blok tekstów na ten temat, jak już wspominałem, tekst Magdaleny Fikus na temat pandemii. Przede wszystkim, co mnie bardzo cieszy, wywiad z Adamem Michnikiem w cyklu Troje na jednego z znanym wszystkim dziennikarzem, historykiem, intelektualistą rozmawiają Patrycja Dołowy, Jan Ordyński oraz Naczelny Zdania, Paweł Sękowski. To drugi z dużych wywiadów z Adamem Michnikiem w ostatnim czasie. W sobotę 3 kwietnia ukazał się wywiad autorstwa Dominiki Wielowiejskiej w Gazecie Wyborczej. To wszystko trochę dlatego, że pojawiła się książka Romana Graczyka, pierwsza biografia Adama Michnika, Spotkałem się z różnymi opiniami na ten temat, książka dopiero do mnie leci, więc zapoznam się z nią, na pewno omówię, warto się interesować tym, co ma do opowiedzenia Adam Michnik i warto interesować się jego biografią, trudnymi wyborami, przed którymi stawał, konsekwencjami tych wyborów, jego wpływem na polską rzeczywistość ostatnich kilkudziesięciu lat. I to niezależnie od tego, czy go lubicie, czy nie. Albo na przykład doceniacie jego rolę jako autora na przykład książki Kościół, Lewica, Dialog, jako odważnego opozycjonisty, twórcy jednej z najlepszych merytorycznie gazet, bo nie chcę tutaj wchodzić w niuanse ideologiczne itd., ważne postaci powinny zostać przez nas wysłuchane i powinniśmy wiedzieć, co robią, jak, kiedy i dlaczego. Ten wywiad w zdaniu mnie zaciekawił choćby tym, że parę detali biograficznych, których nie znałem, wyszło na jaw. Dowiedziałem się o tym, że na przykład matka Adama Michnika, którą odsądzano od czci i wiary jako historyczkę no, związaną z e, partią z tak zwanym strasznym łuchuchu komunizmem, y, napisała y, podręcznik do historii, który zna, y, o którym słyszałem, o którym mówiono z prawej strony, że o matko, jakie to fałszerstwo historii, okazuje się, że się kończy na XIX wieku, więc sądzę, że akurat y, skoro, jak sam redaktor Michnik przyznaje, nie ma tam nic o PKWN, to myślę, że tych fałszerstw jest tam znacznie mniej i że nie znalazłeś tam jakieś łuchuchu straszne rzeczy, ale na przykład być może krytyka pańszczyzny. W tym numerze też teksty posłanki, posła, lewicy z okręgu krakowskiego, to znaczy Darii Gosek-Popiołek i Maciej Gduli, trochę recenzji, wiersze Andrzeja Titkowa, i tyle. Zachęcam do zajrzenia do tego pisma. Ono jest w sposób dosyć uroczy, oldschoolowy, jakby lata 90. trwały, jeśli chodzi o formę graficzną, jeśli chodzi o skład i makietę. Natomiast dobrze i ciekawie komentuję to, co dzieje się na świecie i w Polsce. Jest nawet artykuł, Samego Jacka Majchrowskiego, czyli prezydenta Krakowa, profesor Majchrowski napisał tekst o urzędzie prezydenta RP podczas wojny i na emigracji. Też niezależnie od tego, jakie macie zdanie o panującym nam panu prezydencie, czy macie uwagi, pretensje, zastrzeżenia, czy nie, to warto sięgnąć. Tym bardziej, że tutaj występuje nie w roli politycznej, ale zgodnie ze swoją pierwszą posadą historyka. Wracając do piosenek, których dzisiaj chciałbym puścić jak najwięcej, zorientowaliście się być może, że klucz muzyczny w tym programie to dziś głównie power pop, mod revival, tego typu rzeczy na no teraz znów pozostajemy w paradygmacie gitarowym, że tak powiem, ale wybierzemy się do Peru, skąd puścimy piosenkę grupy Los Hollis i nawiązując do tych tytułów, które są dla mnie znaczące, wybrałem utwór pierwszy na ich płycie Sueno, Piosenka nazywa się Campo de Vampiros, bo to z kolei kojarzy mi się z świetnym i wartym wszędzie przypominania tekstem Zamek wampirów Pamięci Marka Fischera, który generalnie dotyczył tego, żeby się nie czepiać i nie skupiać na drobnych różnicach, drobnych czy większych, ale wspólnie maszerować w obranym celu. Kawałek mocnej garażowej psychodelii prosto z peru z połowy lat 60 czytania nieodpłatnie na stronie internetowej Nowego Obywatela. To jest tekst, który trzeba sobie wkuwać jak mantrę i czytać po parę razy dziennie. Czasami, jeśli dopadnie nas wola, imby, flejmu czy czegoś takiego. Im dłużej żyję, tym bardziej staram się skupiać na tym, co łączy, a nie dzieli i mam... Już serdecznie, osobiście dosyć tego ciągłego akcentowania różnic, tworzenia konfliktów, owijania w bawełnę i robienia podobnych rzeczy. W ogóle polecam też Nowego Obywatela, który jest pismem właśnie próbującym szukać tego, co ważne, merytoryczne, co może nas łączyć niezależnie od jakichś politycznych identyfikacji i podziałów. I to szczególnie polecam, jeśli sięgacie po cokolwiek do czytania. No bo okazuje się, że w czasami jakość i sens idą zupełnie w poprzek różnic ideologicznych. Oczywiście z pewnymi zastrzeżeniami, o których innym razem. A czemu puściłem wam akurat peruwiański zespół? Ano dlatego, że przez święta wciągnąłem dostępny na... Netflixie serial Rompantodo to historia roka w Ameryce Południowej i myślę, że ci, którzy tak lubią rozliczać naszą perelowską historię, a z kolei kochają na przykład reżim Pinocheta i w ogóle tych wszystkich dyktatorów południowoamerykańskich, mogliby sobie zobaczyć ten serial i porównać. Natomiast fanki i fani roka, czyli my, znajdziemy tam coś dla siebie i się pożywimy, Ja jestem nieusatysfakcjonowany, no bo Ameryka Południowa stoi punkiem, zwłaszcza Meksyk, który ma te wszystkie super ostre zespoły i tak dalej i działo się tam sporo rzeczy. No i są wypowiedzi wokalistów violadores, wokalisty violadores na przykład, ludzi związanych z punk rokiem, ale początek to rok psychodeliczny, który był ciekawy momentami i jakieś takie pierwociny roka i dużo, dużo tła, i tego panka jest dla mnie za mało. Ale odsłuchuję wszystkich zespołów, które się pojawiły w serialu, ale już wiem, który będzie żelaznym punktem moich playlist, i który będę katował w tym roku. Zespół Wirus z Argentyny, nowofalowo-postpunkowy, związany z nurtem Rock en Español, Działali w latach 79-1990. Wydawało ich Sony Music. I w, tej, w tym serialu pojawia się piosenka tytułowa z ich debiutanckiej płyty, mianowicie Ładu Ładu z albumu pod tym samym tytułem, nagranym w 1981 roku. Musicie tego posłuchać, mi się to przykleiło do czaszki i od y, trzech dni... Niczego innego nie mogę słuchać, więc teraz i was tym zarażę. Wirus. Me pasando horrible Men vi vet. Teraz komiks. Uwielbiam komiksy, ale to taki rodzaj przyjemności, której zwykłem sobie odmawiać, no bo budżet ani półki nie są z gumy. Warto, żeby znajdowały się na tych półkach tylko tłuste treści, a puste kalorie, którymi czasami yy, zwykle zresztą bywa rozrywka, zostawiam sobie na okazję odwiedziń w RTTC działającej w ramach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie agendzie, która zajmuje się nowymi mediami tam oprócz płyt, gier planszowych, no teraz niedostępnych z racji pandemicznej, znajdziecie też komiksy. Największy zbiór komiksów na południu Polski. No ale tym razem się nie oparłem i sięgnąłem po 111 zeszyt czy też tom w kolekcji superbohaterowie Marvela. Kolekcje nie są poważane przez zbieraczy komiksów, no bo to takie coś, co zabiera miejsce na półce i zawsze jest nierówne. Ale nie mogłem się oprzeć, bo tym razem postacią, której poświęcony jest ten 111 tom, nie jest bohater, ale antybohater, kingpin, znany i lubiany, mój ulubiony arcyłotr. I są dwie historie. O ile pierwsza autorstwa Stana Lee i Johna Romity to taki uroczy komiks z ery kolorowych napisów, które rozświetlają co chwilę kadry, bo o matko, jak wiele się dzieje i czasów, kiedy bohaterowie musieli tłumaczyć wszystko, co robią, ma to pewien urok, ale bez przesady. O tyle druga historia gdzie z Kingpinem mierzy się Daredevil. Jest autorstwa Franka Millera i Bila Sienkiewicza i to jest już malarskie dzieło i świetna treść. Bardzo lubię w ogóle postać Kingpina, jeszcze mocniej po tym serialu o Daredevilu sprzed paru lat. A skoro uniwersum Marvela i Nowy Jork, którym trzęsie Kingpin, no to także Spider-Man, jeden z jego zaprzysięgłych wrogów, a skoro Spider-Man to okolicznościowa piosenka Ramona. uzupełnić o ważną informację, to co mówiłem w poprzednim wejściu. Nie wybierajcie się do bibliotek na razie. Są zamknięte do 18 kwietnia Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wraz z Arteteką także. A to ze względu na ograniczenia pandemiczne. Myślę, że dla nas wszystkich zrozumiałe. Na razie musimy sobie odpuścić biblioteki i lepiej nie wychodzić z domu, A kiedy, tak jak ja, potrzebujecie ruchu dla zdrowia, dla jakiejś higieny psychicznej, no to lepiej wybrać się gdzieś do parku, zamiast to w jakieś bardziej opustoszałe miejsca, zachowując wszelkie środki ostrożności i dystans społeczny. Ponury to czas straszny. Na szczęście w biblioteki, wiem, że rajska, myślę, że inne podobnie, wykorzystują ten czas, a to na skontrum a to na reinstalację systemów i w tym czasie zamknięcia nie są naliczane opłaty za przetrzymanie, więc nie ma się czym martwić. Korzystajcie z księgarni za to i antykwariatów. Tym razem wyjątkowo namawiam do korzystania z zakupów online, ale z niezależnych źródeł, takich jak ogniwo, czy trojka, czy inne miejsca, które bez wielkich narzutów i bez jakichś strasznych biznesplanów grania na waszych emocjach traktowania książek jako konsumpcyjnego towaru jednego z wielu oferują dobrane sprawdzone ciekawe tytuły cieszę się, że znów udało nam się spotkać i że możecie mnie posłuchać wysyłajcie feedback albo do Bałtyka na Radio Pirat albo na nasz fanpage Tłusty Druk lub na maila którego znajdziecie na naszym substaku. Ja będę się z wami żegnał. I skoro lecimy garażem, powerpopem, lekką psychodelią, to znów posłuchamy amerykańskiego zespołu. Skoro w poprzedniej piosence Ramonsi sławili czyny Spidermana, to my posłuchamy grupy The Spiders mało znanego amerykańskiego garażowego będu z Phoenix w Arizonie, który pewnie nie jednemu i nie jednej z Was jest znany stąd, że zaczynał tam Alice Cooper. Później yy, przeistoczyli się w grupę The Naz, A ponieważ mimo, że już po świętach życzę Wam wszystkiego dobrego, to posłuchamy utworu, który zawiera życzenie. Myślę... Takie przydatne w dzisiejszych czasach, to znaczy don't blow your mind. Żeby nam od tego wszystkiego głowy nie wybuchły przede wszystkim. Tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. The spiders, don't blow your mind. Rarytas na koniec. Pozdrawiam! I know they're mine the same I've tried to take me for a ride right? Now all you feel is suicide We're two of a kind Just what you define But don't blow your mind Away from your house, and look who's gone through now. With two of the kind, think what you can find, but don't blow your mind.